Witamy was po raz kolejny, tym razem podcast numer jeden. Jeden dlatego, że dzisiaj kończymy nasze pierwsze urodziny. Zaczynamy już raczkować powoli, a może nawet chodzić. Nie wiem, to zależy czy jesteśmy niedorozwiniętym dzieckiem, czy nie. <śprawda> Przepraszam, mój <śpiewanie> czas. I dzisiaj powiemy sobie o naszych odczuciach i uczuciach związanych z konsolowcem. Powiemy o tym, jak powstawał konsolowiec. A na koniec, e, no właśnie, a na koniec będzie coś miłego dla was. Tak więc, jeżeli chcecie się dowiedzieć, co będzie na koniec, to musicie przysłuchać do końca nasze wywody i, i nasze rozmowy. I wierzcie mi, jest warto, bo możecie coś dostać. Spoiler, zdjęcie Gnypa. Uu, uu, uu. Dobra, e, to na początek może niech, niech głos zabierze Tomek. Tomku, jak powstawał konsolowiec, jak to się wszystko zaczęło? Powstawał w bólach. W bólach, ponieważ wcześniej były, prowadziłem dwa, dwa blogi, na których pisałem sam. One padały po, po, zwykle po dwóch miesiącach, bo jednak nie chciało mi się tego dalej ciągnąć, jak widziałem, że tam nic dalej się z tym, w tym temacie nie dzieje. W międzyczasie zaczepiałem się do, do, do różnych serwisów growych, jak wiem PM, Apple czy, czy, czy game 24 pl I właśnie w, odchodząc z tego ostatniego serwisu postanowiłem, że, że założę swój taki ostatni blok i właśnie nazwałem go konsolowiec. Miałem go wypisać sam, jednak w niedługim czasie Dołączył do mnie Filip i dalej jakoś już się tak razem wspieraliśmy i tak oh. już zostało. no A taki romąśnik mały. <grym> tak. No, także Filip tutaj oh. jest drugą osobą, która jest naj, naj, najdłużej w tej, w tej ekipie naszej także. Jak się czułeś, jak Filip doszedł? Tak cię lekko nasz było. Znaczy, no, no było lekko, bo, bo jakoś nabrałem chęci do, do, do, do, do prowadzenia tego, tego bloga i do pisania i myślę, że, że gdyby on nie dołączył, to, to tak samo on by podzielił losy konsolowiec tych innych blogów, które padały po trzech miesiącach. To będzie takie dość dwuznaczne pytania, ale dość dobre. Jak poznaliście się z Filipem? O. Na podcaście w Wien.pl tak, jak zazwyczaj powstają pary profesjonalistów. Oczywiście. Parę profesjonalistów, jak widać. No także się poznaliśmy potem, a zaproponowałem współpracę, a Filip się zgodził ku mojej uciesze i. Bez podtekstów prosimy. Dosłownie różowo. I wreszcie były dwie osoby, które odwiedzały konsolatami. Tak, dokładnie. Początkowo bloga odwiedzały w statystykach. Mam to tam gdzieś jeszcze nawet zapisane. 10 osób dziennie, także był czat. To pozdrawiamy mamy Tomka? Nie, mama, nie, mama, nie odwiedza, mama nie odwiedza, ale siostra czasami wpada. A no to pozdrawiamy siostrę, szczególnie ładna. Młoda, stara. Eee, nie odpowiem na to pytanie, bo po nie będzie słuchała. Pozdrawiamy brata Tomka, jak ma jakiegoś... Nie mam, niestety nie mam. No to nikogo nie pozdrawiamy. No. Także Filipie, może teraz twoje od, odczucia, jak dołączyłeś znaczy do, do konsolowca, no. jak tam dzisiaj. się... Oczywiście efekt dojścia do konsolowca wyglądał tak, że z, zakończyłem moją działalność częściowo e, na vm.pl, dlatego że pozbyłem się mojego win, powiedziałem mu pa. I postanowiłem, że nie będę już mówił i pisał o konsoli, której nie posiadam u siebie, dlatego, że jest to trochę bez sensu, tak? Więc kupiłem sobie PS3 i zaczęła się zabawa z tymi, no, żeby nikomu nie pojechać, z tymi większymi konsolami. O, może tak nie będzie. I no cóż, no, więc powoli, krok po kroczku się rozwijał. W niedługim czasie, po mnie niedługim czy długim. No, jakiś czas po mnie e, doszedł do nas szanowny Adrian Palma, Akadut e, oraz Łukasz. E, tak, a, coś, czyli... ciekawe, co, coś ciekawe, a wcześniej wszyscy właśnie byli na wiem.pl, także tutaj poznamy Wojnrada, który pewnie ma mi za że całą ekipę i mu rozsypałem. Ale to tak, tak jakoś wyszło. My nie powinniśmy się pomodlić albo wspólnego obiadu zjeść, czy coś? Dużaniec? Nie wiem, bo takie, urodziny, takie, takie prawdziwe polskie urodziny. Jakieś tak z przytupem. Modlitwa, ten chleb. Tak, to ja polskie to raczej nie chleb, tylko... Chleb czy... chle ch ze świeczkami. Ja z... A chyba z prądem. No, Filipie, kontynuuj. O. No dobrze, no i oczywiście doszedł do nas do. I, i doszedł do nas Łukasz. E, no i panowie nie, nieco więcej już wynieśli zarówno recenzji, tekstów, newsów i wszystkiego. Duszy? Duszy tak. Która była wcześniej, no przecież. Tak, tak. No i nie ukrywajmy, za, za, zaczęło się to wszystko jako, jakoś nam, nam kręcić i już zaczęliśmy myśleć o tym po, a, a poważniej. Tak. A I no już były, no, tak? już, już wtedy szaleństwo było, bo już pięć osób było na konsolowcu. No, była jeszcze jakaś dodatkowa osoba, która sobie tam wchodziła. Tak, dokładnie, dokładnie. Były podcasty, już zaczynaliśmy. Wcześniej był, był normalny podcast, nagraliśmy pierwszy, który tam samocie go słuchać. Potem pojawił się podcast newsowy, czy tam tak, a podcast newsowy był, czyli czyli raz w tygodniu nagrywaliśmy podcast newsowy, który potem się przekształcił w shortcasty, który o którym możecie dzisiaj słuchać. Także taka jest mała historia shortcastów i może Łukasz coś powiesz jak tam z, z dołączeniem do konsolowca było u ciebie, a czemu no, przyjąłeś mnie, moją propozycję? Tak. Moja historia nie jest tak swityczna jak wasza, pewnego pochmurnego dnia, zmęczony życiem i zajęty myśleniem o sensie istnienia wszelkiego bytu. A to się lalk to... wtedy. Nie, ja właśnie wtedy otrzymałem wiadomość od Duda. Czy chcę, i właśnie on napisał, czy chce dołączyć do koncelowca. A ja napisałem tak. I tak to się I zaczęło. Wtedy, I właśnie wtedy na wiem, przestałem się udzielać. To jest strasznie, no po tym wiem teraz tutaj. Nie, no, ale nieważne. No i tak. No i wtedy nagrałem pewnego dnia w piątek. Brałem mu. Po której godzinie? 18 Nie, nie 18, nie 18, 19, 58. Co, co miałeś wtedy na sobie? Skarpety białe. Białe sztuk dwie, 13,99 za kilogram, tak? Jest jeszcze więcej szczegółów. Bawełna? Boże, boże lateks, nie wiem. wiem zaraz zobaczę. Muszę metki znaleźć. A ty ca wszystko. Cały czas nosisz, rozumiem. <grym> tak, to to podcast, <grym> Taki, taki Na każdy podcast ubieram też szczęśliwe <grym> Nie, nie planę. <opalamy>. Wow. <grym> to jest historia. A ja widziałem, że coś mi tu śmierdzi. <grym> znaczy, <grym> dlatego są takie przedziurawione, i... ale no szczęśliwe. No dobra, kontynuując to nagrałem tego podcasta newsowego. Nie miałem przez weekend pisać newsy, ale nie miałem internetu przez weekend, więc nie pisałem. Ha, ha, i wszystkie 15 osób, które odwiedzały konsorowca. raz mnie usłyszały i dalej już nie. Chciały, czy martwili się o mnie, czy coś się ze mną stało, czy nie żyje, czy coś takiego. Ale chyba nie, bo w poniedziałek jak wróciłem to szczerze nikt chyba nie. Nikt się nie, cieszył, że... nikt się nie cieszył, że jestem. Dobrze sam stwierdziłem, że chyba nikt się nie martwił, ale to, tak. Tak. Ale teraz mnie wszyscy kochają, bo jako Jasne. jedyny nie jest, po Wii. No o, i tak to ci... jest moja no, historia. Jak ktoś chce prawo do ekranizacji kupić, to oczywiście chętnie sprzedam. Się chętnie na Allegra? Nie, jak on siebie sprzedaje, to ze skarpetkami chyba, tak nie wypada na go. Tak jak ja Mówię o ekranizacji, chyba że te skarpetek jako rekwizyt. A co? To... Jako trąba dla słonia? Nie wiem, nie bardzo nie mógł sobie obrazić co można zrobić z tym. Jak wykorzystujesz te skarpetki? Co z nimi robisz oprócz noszenia? Dobra, co dalej? Może nieważne nie już. Tak, tak, tak. tak, to już tak. może. pomijmy temat, temat tych to skarpetek. Ojej, Zaraz zobaczymy, co ty nosiłeś przy pierwszym twoim podcaście. Nic. <głosy> nie, to może wrócimy do. Do, do, do, Bo ten, się. do tematu, że Dziwig potem niestety, niestety e, Dud nas opuścił, poszedł do konsolowiska. E, pozdrawiamy. No i jakoś sobie musieliśmy radzić bez, bez jego, jego stylu pisania i potem dołączył, kto nas dołączył? absolut chyba był jeszcze w międzyczasie, zanim dołączył Piotrek, którego też pozdrawiamy, który komentuje teraz, Wiemy, że nas odwiedza, także także dziękujemy za, za, za odwiedziny. no i Ciągnę go do matki i ojca. Także teraz może Piotrek, jak tam było u ciebie? O mój Boże! Co, o miałeś ta jednozy, sobie? co miałeś? Co miałeś? Ja, ja muszę zacząć inaczej. To był 6 czerwca roku pańskiego 2010. Krążyłem wam, proszę was, po różnych dziwnych portalach i po trafiłem ja do was. Postanowiłem bądź. co? Bez nadziei, Poi. proszę. Nie, nie, o... ba, nie baw się w naszą wykładowczynię. bo w tej... No dobrze, w każdym razie właśnie 6 czerwca roku pańskiego o... 2010 trafiłem na konsolowca i pomyślałem sobie, wygląda całkiem fajnie, chciałbym dołączyć, a ponieważ po kliknięciu w redakcję zobaczyłem człowieka ubranego w biały sweter, pomyślałem, że ja jestem w domu, tak, to był domek. <grym> Napisałem maila i jakoś tak od słowa do słowa dołączyłem. Pierwszy news oczywiście traktował niczym innym jak Gears of War, żeby nie było, że jestem durnym fanbojem Sony, i dalej, tak naprawdę, nie pamiętam co się stało, ale zostałem. O. I tak szybko w pigułce i bez pierdu, ponieważ biorę udział w wyścigu i muszę się skoncentrować. Tak, tak ale nie, nie powiedziałeś to. nic o garderobie. E, Garderoba, bo że nie pamiętam, ale pamiętam, że to było związane z różnymi traumatycznymi przeżyciami, bo jakoś wtedy mi padł mi Xbox i byłem rozpoczony. Xbox. <śmiech> <głos> nas, wiesz, dramatyczne przeżycie. Czasem trzeba się jakoś pocieszać. Znaczy, tak mi mówiono, tak mi koledzy mówili. E, tu Piotr wspominał o, o wyglądzie, ten się zmieniał. Na początku, jeśli, jeśli ktoś tutaj nas słucha, odwiedzał nas od samego porządku, wiedział, że tam było szare bóle i nijakie. Potem... Nie no chwilę, ja nie, ja nie mówiłem nic o wyglądzie, tylko mówiłem, że ty miałeś biały mówiłeś, mówiłem, mówiłeś. O, mówiłeś o wyglądzie, że tam weszłeś i ci się spodobało. Mówiłeś, do, do mówiłeś. Do już nie pamiętasz, o co, co mówiłeś. Mówiłeś. Ja, przepraszam. ja no, już tutaj tak świętuję, jestem po kilku głębszych. No, no, Także tak, wygląd bloga się zmienia bodajże Już trzy czy cztery skórki Były były te wordpressowe I ta jakoś tam teraz została Najbardziej nam, nam odpowiada Ale może wkrótce ją zmienimy, bo lubimy zmiany e, No i cóż Ostatni został Tutaj nam kolega, który dołączył niedawno nie no Mateusz A, Mateusz, a, Mateusz a ja też. to jestem nieważny no. Tak ta ta ma... <laughs> Ale patrzcie, kim nie, uprzejmy, Mateusz... Cichą, siedziałem No ale Mateusz jakoś tak chyba dołączył wnos z Piotrkiem, no nie? Nie. Dobra. Patrzę, patrzę o swoją ekipę dbasz i często... No oczywiście. Ekipa tak ta często no, zagląda na nasze forum redakcyjne, że trzeba o nią dbać. Dobra, Mateusz. Nie, To, to było tak, że ja pisałem sobie na Pineapple blog, tyle że się ta stronka rozpadła. Nadeszły wakacje, dużo czasu, aż pewnego ciepłego sierpniowego dnia pomyślałem sobie a znaczy się, siedziałem na forum, zauważyłem link konsolowiec.pl. Bo ja spomowałem wszędzie. Dobra, przejdę. Zobaczę, mam za dużo czasu, stracę na to. Wchodzę, patrzę, konsolowiec. Hmm. mam dużo czasu, bym popisał. Tamta strona mi się rozwaliła. No to okej, okay. wchodzę w o nas, patrzę, wszedmiu. Biała bluza. Gdzieś to widziałem. Na w domu. Na pisze, na pisze. Napisałem, no i Kurde, okay, dobra. na, to, na drugi no, dzień trzy no. bla bla bla i jedziemy. I tak to było. Taka skrócona muszę historia. Widzisz, że ta jednak moja abia bluza was przeciągała, muszę ją jeszcze wstawić. Nie, stary, to po prostu była epicka, bo to wiesz, na tle gór ten majestat, ten taki kąt, proszę ciebie, śmiertelności, że ty jesteś jak ta skała i po prostu nigdy się różny ten serwis nie upadnie, to było bardzo zachęcające. Bardziej hmm. niż tam wszystkie layouty, artykuły i wyjazdy na games.com, które później wyszły, nie no, się nie umywa po prostu. To może to powinno być nasze logo gdzieś tam. No, już no, weź, weź, wystaw ją na Allegro jako bluza konsolowca, tylko tam naszyć coś, nie wiem. Nie no, musimy powrócić tą zakładkę o nas, żeby można było widzieć. Tak, ona się pojawi wkrótce, robimy ją od podstaw. Bluzę Tomasza. Podskoczą Podsko nam statystyki. Oczywiście. Kresie, Z naszą bluzą. No, to teraz przechodzimy już do, do Roberta. Robercie. O, moje imię znają. Znaczy to ja może mam taką, nie wiem, może... On jedyny ma imię. Pomysł, jedy, jedyny, Dziękuję. Jedyny pomysł, jaki przychodzi do głowy to takie dwuczęściowe e, wprowadzenie i może na początku dzisiejszego dnia. Uwaga, no. uwaga. Siema, siema, super imprezka. Gdy byłem mały, nazywałem się Franceska. Strona konsulijska jest ekstra boska. Jest lepszy niż bitwa morska. Cieszę się, że jest tu Filipek. Bardzo znany poskramiacz kobiet <laughs> inaczej mi się to ale dobra jest tu też pan frącz Łukasz o kolego, czego tu szukasz, ha? jest tu też Mateusz Fidut cholera, nie mam żadnego rymu do Fidut jest też tutaj jest mój kolega z Pajki, on chciałby kiedyś lecieć do Jamajki jest też pan Tomasz Doktorski, który jest jak stary wilk morski lubi mleko, lubi piwo a ja całkiem lubię wino i tak nasze losy się połączyły dzięki, dzięki bardzo podobnym gustom. Ja Nie... płaczę. <głosy> <głosy> Wszyscy <patrzemy. głosy> O matko boska. Eee, <głosy> no. I jeśli chodzi o samo dołączenie, to, znaczy to była taka sytuacja, że swojego czasu sam prowadziłem blog, który moim zdaniem był najlepszym blogiem polskim. <śmiech> nawet nie przesadzam, sęk w tym, że niewielu ludzi go odwiedzało, ale teksty były top klas, <śmiech> Pewnego razu nawet Spike do nas dołączył, tu obecny tak, tak. i są z nami i w pewnym momencie, wiadomo, strona się rozpadła. Mieliśmy też podcasty, było super, Od, odwiedzin było, nie wiem, to był blog na WordPressie, ale było tak tysiąc odwiedziń miesięcznie. Wszystkie laski ze nami szalały, koledzy wiedzieli, że jestem z tej strony. To było Ale to... przy... nie, Nie, nie, nie, chwilę, ty, ty przesadzasz, bo tam było 23 tysiące miesięcznie. Dziennie to myśmy mieli po tysiąc czasami. O, właśnie o to mi chodzi. Powiedziałeś miesięcznie? To przepraszam, chodziło właśnie 1000-1200 wyświetleń miesięcznie. Dziennie! I... Dziennie, <śmiech> <śmiech> cholera jasna. Nie, nie pi, Robert, nie pi. I lecz się Robert, lecz się. I sytuacja jest taka, że no jakby rozpadliśmy się i miałem dużą przerwę. Potem przez tą przerwę nie byłem w stanie normalnie pisać. Znowu na tym samym wysokim poziomie, który no, mógł dać mojemu blogu, blogowi, blogu sukces. Tylko ze względu na to, że on siedział na tym WordPressie i nie był znany, tego sukcesu nie było. I w pewnym momencie Spike tak do mnie pisze tam, cześć, ja tam jak cześć, co tam, nic, co jesz, kanapkę. I tak w końcu powiedział, no, słuchaj, jest taka strona, na której jestem, tam dostaję różne rzeczy za darmo. Pewnie też też za darmo różne rzeczy dostawać. Ja mówię, no pewnie powiedział mi o właśnie o konsolowcu i tam pomyślałem, dobra, zgłoszę się. powiedziałam że napiszę jutro. E, napisałem cztery miesiące później, ale napisałem i się Tomek chyba ucieszył bardzo. Tak, bo ucieszy, no, ucieszyłem się, bo napisałeś mi, że będziesz pisał 25 słów tak. dziennie. Okazało się potem, że nawet nie ma tych rzeczy. Się właśnie, tak. to było inaczej. Nic nie było inaczej, nie wiesz nic. Było tak. <śmiech> nie wiesz niczego Kim ty jesteś, nie nie jest, żeby mnie oceniać. Tylko Bóg mnie może oceniać. Było inaczej, to prostu. Było tak, że sobie siedzimy, nagrywamy i sobie myślimy, nie chce nam się pisać newsów. No to Spike, a mam takiego kolegę 20 dni w się. A, dobra. Zawałam go. No i, I tak ją ja, ja, się, ja się nie obrażam. Ja się nie obrażam. Ja wiem, że jest wyszedł dość na sukinsyna, no, ale... Nie mam rymu do Fitu, to mogę się odwdzięczyć. W każdym razie, jeśli A. chodzi, no dla mnie potrzeba, potrzeba było tego treningu. Dalej wracam do tej formy, nie wiem, czy kiedykolwiek wrócę tęsknię strasznie za tym stylem, który miałem ja wtedy, jeśli chodzi o pisanie. No i pisząc na konsolowcu, nie tylko przekazuję super, wspaniałym widzom, których który w ilości tysięcy, wielu bardzo tysięcy słuchają nas i czytają, nie tylko przekazuję informacje, ale no, też sam jakby staram się szlifować swój styl, powrócić do niego i być może później albo z konsolowiskiem się odbić i zdobyć. Z jakim konsolowcem? Cholera, Jest. cholera, wydało się, co zrobiłem. No to nie ten podcast. Właśnie, właśnie, to właśnie, nie, chodzi, że... Ale wiecie, to są takie właśnie problemy. Ja też się tak myliłem na początku. No ja jestem początkujący ale właśnie może cholera, wydało. Nie, nieważne, nie mam nic wspólnego z konsolowiskiem Odbije się z konsolowcem. Albo jak strona się rozpadnie, odbije się z konsolowcem super.pl. No dokładnie, ale to jest taka jeszcze do tego, że na początku jak konsolowiec zaczęło trochę mieć więcej a wejść na, na, na użytkowników. Jak to... Nasze matki dziad, i dziadkowie się dowiedzieli. Tak, się... no wiadomo, że jak jest więcej osób w ekipie, to wiadomo, że to się powiększa. nie? Także, także tutaj nawet sam archiw, którego pozdrawiamy z konsolowiska, to też nie musiał tłumaczyć, że, że, że, że, to, że to nie jest jego projekt. Także tutaj o... wszyscy się mówią. Także, a miałem łeb do, do nazwy, bo chyba niektórzy może wchodzą do nas przez przypadek. No i tak jak... to w skrócie wygląda u nas. Tak obycie się, coś się jeszcze chcieli dodać? Nie, tylko że ja kiedyś myślałem o nazwie na, o nazwie na nową stronę. I ten z nich padł do głowy to laweta.pl. Więc ja mam trochę gorzej z tymi nazwami. No. Albo akumulator.gov, ale nie wiem. No w głowie to byłoby trudno. No właśnie o to chodzi. A może masz wysoko postawionych znajomych, typu Rafał Gulcz na przykład? Nie, no. Jeśli mój kolega pracował w szkole kiedyś, ale go wyrzucili. Tak samo A. był ministrantem w kościele, ale kradł, mi, to jest Trustory, ale kradł winą szalny i w końcu go zlikwidowali. W sensie nie był już ministrantem. A, słodko. E. To, to, mówi, mówi, właśnie mówił, że, że słodkie bardzo winą szalny jest. Nie, Musimy spróbować. To jakie jest? Pateusz, opowiedz, nam, opowiedz nam, jak jest winą szalny. Takie trochę gorzkie, bo ja jestem wyższym stopniem, proszę państwa, ja jestem lektorem. Uh. Chwila, chwila, czy ty jesteś taką osobą prawie duchowną? <grym> tak. No Zpłodam rezygnację. <grym> a, ty, a, ty, a ty możesz opłatki tam Jeste wynosić? Jestem tajną wtyczką jest. kościoła. A ty możesz opłatki Wiek. wynosić? Słucham? z której strony nosić? jesteś tą ich wtyczką? <grym> no właśnie, jeśli chodzi o księży, to lepiej wiedzieć, z której strony jesteś wtyczką. <grym> wtyczką czy wejściem? <grym> A, panowie to podcast rodzinowy. Możemy sobie takie tematy na inne inną Happy birthday, dear, consolo, nie wisko, tylko wiec. Happy birthday to you to Ok, you. dobra To tyle jeżeli chodzi o naszą historię A teraz może niech się wypowie Na temat Uwaga, uwaga Konkursów Nie, to może jakie plan. mamy plany Jakie mamy plany panowie Rozwijać się, plany. rozwijać się prężniej i. i ja coś? dzisiaj jeszcze się umyję, przebiorę. Wiem, <grym> coś może. Odnośnie konsolowca. No to umyję się, spojrzę na konsolowca. <grym> Zamknę stronę. I zobaczę, że są miusy, to nie będę pisał. No. Raz, dwa, trzy. Idzie, masterczulki. Tak, i właśnie o to chodziło. Wy nie rozumiecie, o co chodzi, oczywiście. No nie. No. Oczywiście. Ej, Bardzo wiecie, jak się, nazywa, jak się nazywa wymarzony książę każdej kobiety? Nie. Zelmer, jak tyrdus. No, jakby uciekł, si z tymi cię na to. A to, to są jakieś, nie wiem. No, tak. właśnie, widzimy, widzimy, że nie wiesz. Ale to Ty nie to tej Zelmer, to były kultowe sprzęty. Jeszcze są te suchobirówki, też element robi. Ja nie jestem na tyle w temacie, ale pamiętam od kuczacza. Kuczacza, robi kuchenki. Na każ każde każdej coś miłego. Dobra, a możemy wrócić do podcastu? Bo to a cały czas jest coś mhm, Tak, tak, tak, jasne. To może ktoś jeszcze jeszcze wypowie, jakie ma plany na przyszłość. Jeśli... Ja mogę powiedzieć. No to mów dalej, kon kontynuuj. To jeśli chodzi o... Oprócz tego, że się umyję i po prostu spojrzę na konsolowca, to jeśli chodzi o przyszłość, to planuję w ciągu 10 lat, jeśli pójdzie mi cokolwiek z pracy, jeśli dostanę kiedykolwiek pracę, uda mi się jakikolwiek e, budżet sobie wyskrobać, to myślałem nad założeniem już własnej redakcji, takiej większej, takiej normalnej. Zdradzisz nas. Ja tutaj dywersję widzę planujesz od samego niekoniecznie, początku. Niekoniecznie, bo to będzie bardziej ogólno okołobrowy blok. Nie będzie się pociło raczej z konsulowcem, ale bardzo leży mi na tym, żeby e, no zrobić to, co mogłem zrobić z, z moim poprzednim blogiem, który to był właśnie littlebigblog.pl. To Syriusz to nas wymyślił, jeden z naszych też redaktorów. A, ale wtedy nie miałem na to środków, nie miałem na to reklamy, nie miałem na to nic. Teraz miałbym właśnie już e, z powrotem swój styl, bo go wyrobię sobie na konsolowcu. Wtedy miał, miał może środki, o których właśnie mówiłem, spróbuję sobie wyciąć. Może uda mi się jakąś reklamę poznajomości? mam nadzieję, między innymi na konsolowcu załatwić. Damn. I miejmy nadzieję, że coś z tego było. Tak mi się marzy, ale póki co... Zostaję... Jesteś pasożytem. Ale póki co zostaje na konsolowcu, na pewno nie mam zamiaru się przynosić, jest tu fajnie. Mam tu Tomka, który jest duży, wysoki i się nie boi nikogo. Ale wisi ci iPhone'a. No właśnie o to chodzi, że temu nie odchodzę. Nieprawda. Nie, nie, nie potwierdziłeś tego. Dobra, ale tak pozostali, jakie mają plany? Ktoś też a podobno, opuścić konsolotę za, za 10 lat? Ja nie potrafię opuścić konsolotę, mówiłem, że ja bym mógł w konsolotę dalej być. Weź spadaj, nie potwierdziłeś nic. Dobrze, to pozostali? Ale foch zaraz będzie Moje nega. plany są twoimi mm. planami. Yes. O matko boska, ale cię Giermek oddał, no. Kliczek. To może Filipie, bo ty masz taką taką bujną no przyszłość. Czego no, wszyscy mówimy do siebie w drugiej tobie? Filipie, Łukaszu, Mateuszu, Spajku, Tomaszu. Robert. A Jak mamy mówić? Łukasz, Filip, Spike, Tomasz, Dobra. Mateusz. A Filipie? <głosy> <głosy> jaka jest twoja przyszłość? Znaczy, no, nie wiem, no, mam powiedzieć o, o, o przyszłej żonie, dwójce dzieci. o Opisaniu o, o pisaniu na, na, na naszym blogu słodkim, fajnym. A, no to oczywiście no, przyszłość wygląda w ten sposób, mam nadzieję, że tak jak ten rok jakoś minął i, no, i nie był jakiś może zadziwiający, może nie, nie wybiliśmy się na sam szczyt, ale i tak udało nam się przetrwać, kiedy wielu innych poległo. Na placu boju, to wydaje mi się, że konsolowiec teraz może zbić się na same szczyty i z naszymi materiałami, które mamy, czyli podcastami, shortcastami, których nie ma nigdzie indziej, oraz być może później ulepszonymi wideokastami, które teraz zaczęły raczkować. E, Bo ci też pełną, nie zależy jakie dziecko, e, e, będziemy mogli coś tam. Będziemy mogli coś zdziałać e, coś zwojować, i być może w przyszłości. Tak się rozrośniemy, że nie wiem wydamy własne czasopismo albo... Książkę, biografię. O, biografię, tak, to biografię. Było coś. A dzieci też się mogło toczyć. <laughs> Co to? Ja Powoli, powoli przestaję mi się podobać to, że ja mówię takie żarty. Nie wiem, czy one was śmieszą, czy nie. Bo się tak śmiejecie dziwnie odruchowo chyba. Ja po prostu siedzę z taką spokojną miną i ja czekam, żeby się wszyscy przestanie ci śmiać. I patrz na te biegające i patrz na te migające okienka w Skype'ie. Każdy się śmieje tak ha, ha, ha, ha, ha. Miga, miga mi Filip, ha, ha, ha, miga Tomek, ha, ha, ha, ha, ha. miga Spike. Eee. I migam no, A jest. skończyliście. No śmiał. Kobiety też się mogą toczyć. No dobrze, to tyle jeżeli chodzi o Ot, otoczenie. O, o, otoczenie się i, i o, o moje pomysły. No to przytocz Może jakiś tak, temat. Tak powie. Piotr, Piotrek, ty masz. Słucham. Co sądzisz, co będzie? Oprócz pójdę jest Gran Turismo 6 z pewnością, póki co jeszcze piątka jest na tapecie. Jednakże w kwestii samego rozwoju naszej wspaniałej, jakże prężnie rozmieniającej się strony, myślę, że będzie już tylko lepiej. Pod warunkiem, że Tomek zacznie montować normalnie wideokast. <śmiech> co prawda ja wczoraj nie zgłaszałem zastrzeżeń, ale dzisiaj czytaniu komentarzy przychylam się do tego, co powiedział Lud, czyli że, że za dużo was, za mało gier wideo jako takich. Natomiast no wydaje mi się, że po prostu póki co rozwijamy się całkiem nieźle i jeżeli dalej tak pójdzie, to będzie naprawdę fajnie. Ja to mam możemy... parcie na szkło. Ja mam na szkło. A czy ja coś powiedziałem? No, że właśnie nie, bo chodzi o to, że Tomek mówi mi z Michałem z tego projektu, że ja mam parcie na szkło. Bo masz i dlatego chciałeś nagrywać nie. z wy macie też jakieś podcasty, to, to wideo. wideo. To wy macie wideokasty i, mówicie, i ludzie mówią, że was za dużo jest, ma za mało gier pszący, toczący się na szkło. Chciałabym. Bo bo my też swój będziemy mieli, tylko potrzebujemy drugiej kamery. Jedna będzie kręciła nas, a druga to, co, to, co będziemy grali akurat. A to ja się ładnie ubrać muszę jakoś. Ale ty będziesz tylko w małym okienku na górze my odwrócimy ich system. A, spoko. To jest taki chytry plan. Spoko, jestem za. Dzięki Jeste za pomysł. Nie. W drugim odcinku to wykorzystałem flip. Eee, copyright! Copyright! Słyszałem o jakiejś placę samousuwujących się wpisów. <słyszałem> Słyszeliś? Piotrek, słyszałeś o tym? Nie, ale słyszałem też, że wideo z YouTube'a będą same wylatywały. No popatrz. Słyszałem, to, że, że użytkownicy u nas tak, tak jakoś, nie wiem, są zbanowani. Czy, czy nie ty, mogą ty, ty, pisać, nie mają dostępu do, do, do, do panelu admina. Słyszałem, że, lu słyszałem, słyszałem, że to, ludzie giną. <śmiech> Styczka facebookowa pokazuje nam zero fanów. Co? <śmiech> Wszyscy po tym podcastie Co ty z tym kościołem zrobiłeś? Jak to zero fanów? <śmiech> Ty, co, komu ty już wino wino wyszmuglowałeś? Ja się zerwałem. Podwójne agenzie, ty. Sprzedał pewnie fanów kościołowi. Hej, fan of Jesus now. Hej, Jesus, let's play. Jis, Jis... Jeden fan z muzyka Cooking Jesus free. free. You can cook with Jesus for three days when he is away. <laughs> Dobra, Łukasz, co, co ty Jaki sądzisz? Jakie są twoje pomysły na przyszłość? konsolowca? twoje ja udziałania. Ja ale już... Jezus, Jezus zebrał ci głos. Okej, okay, dobra. Z Jezusem się nie będę. Pozdraw, no. respekt, pozdraw 600. Tak, sto, siedzę, patrzę się na tą miękką pi piłkę. A. I mam wrażenie, że konsolowy tysak... Zgnieciona piłka. Zobaczymy jak z tym wyjdzie cicho cicho no, no, jak się puści rocznie. Czyli jak odejdziesz to będzie lepiej. Nie. Tak mamy to rozumieć. Let it go puść let it go. I... Matthew. Lata, sobie, lata sobie po świecie no i właśnie tak tak tak widzę przyszłość konsolowca żółta zgnieciona piłka latająca po świecie która się powiększa jeżeli się opuści. Poczułem się jak na wykładzie piątkowym, po prostu rano uświetlane. Wow, a człowiek całe życie się uczy wiecie. To jest piękna rzecz, jednak, szczególnie na konsolowcu. No ja żaden świetlany nie znam akurat. No to się cieszę. Powinieneś, ale możemy takie małe randewu zrobić. Powiem, Zapraszamy, że... piątek, godzina ósma rano. Nie, on no do niego przyjedzie. Powiemy, że jest działaczem rosyjskiej partii robotniczej. Tak, a jest. Tak, się no z, z KGB i właśnie zbierą na was, na was te różne takie. Te. Nie, bo się napali i rzuci się na ciebie. Nie, wolno, nie wolno. Tam same wtyczki są. No Kościelna, KGB, co jeszcze mamy? No Tomek, kim jesteś? Jeszcze mamy Facebooka, wtyczkę. Taki sokarak. <głosy> Twitterowo wtyczkę mam jeszcze. Ja mam wtyczkę, a nie to przejściówka, nieważne. <głosy> Ty masz wejście. Dobrze, to Mateusz, two Spadaj. twoje plany. Nie no, chyba takim celem dla nas jest ten, nawiązane... Pieniądze. pieniądze. z Ubisoftem i 100 tysięcy odwiedziń dziennie. Ja myślę, że trzeba wrzucić najpierw to przekreślone logo Ubisoftu. Ja to myślę, że trzeba Mac, wrzucić... meg, wrzuć. Ja myślę, że trzeba wrzucić obsikane logo Ubisoftu. Tu takie małe wyjaśnienia dla tych, którzy nie wiedzą, a na pewno dużo osób nie wie, staramy się w współpracę z wydawcami. Właśnie Ubisoft sobie zażyczył, że musimy mieć 100 tysięcy dziennie odwiedzin, tak? O dziennie? Tak, chyba dziennie. No, także to jest jakieś dziwne wymagania. Trochę. Ale zamieszanie się No dobra, to teraz Filipie, kontynuuj. No dobrze, no i teraz przejdźmy może do konkursów. I jak wiecie, albo może nie wiecie, w związku z pierwszymi urodzinami konsolowca już niedługo, w trakcie najbliższych kilku dni, najprawdopodobniej najbliższego tygodnia pojawią się najróżniejsze konkursy, w których będziecie mówię. mogli wygrać e, najróżniejsze zniżki oraz gry e, związane z, ze stroną, z którą współpracujemy, ze sklepem konsolej i Gry, e, który jest fundatorem tychże nagród i no cóż, stay tak, tuned. I oczywiście... będą, będą zniżki 200% na, na, na, na jakiś dowolnie wybrany produkt i ostatniego dnia, w piątek bodajże będzie konkurs, będziecie mogli wygrać dowolnie wybraną przez siebie grę z tego sklepu. Czyli na przykład Diablo 1 na PlayStation 1, najlepsza nowość jak? mogliśmy dla was znaleźć. Mówię, jak ktoś coś sobie było. zażyczy to myślę, że, że nie będzie problem. No nie wiem, to może być, być teraz taki biały kruk. Nie mów tak mądrze. Yeah. No, no a to by było na tyle. W tym tak. specjalnym podcastie. By... Specjalny podcast od specjalnych ludzi dla wyjątkowych widzów. Słuchaczy. <śmiech> to... widzów. Prawie jak TVP1. To dla was widzowie. Ej, osób, a... już działa facebookowo. <śmiech> nie, najważniejszy z <news> dnia. <śmiech> Nie, niech Filip to powie, bo Filip bardzo Zdów ładnie mam akcentuje. mam fanów, potrzebujemy jeszcze ośmiu. Filip bardzo ładnie, a, Filip bardzo ładnie akcentuje, jak mówi niech Filip powie, czy działa wtyczka facebookowa. Yy, działa wtyczka facebookowa. O tyle emocji zawsze wkłada, Boże, jakie. Ja... <laughs> Poczekaj, może, może wezmę z większą wyrwą. Już od dzisiaj działa wtyczka facebookowa i możecie po raz kolejny wchodzić na konsolowca przez Facebooka i nie, lubcie tak? nasz bo jeszcze tylko 8 fanów <głos> będziemy mieć stówkę. No lubcie, no co, no jak to powiedzieć? I, i Facebook nam zapłaci. Why oh. don't you love? I, i why don't I you... podążajcie na Twitterze, bo jeszcze jeden do trzydziestki. A tam Twitter kogo obchodzi? Facebook e, podążajcie na Twitterze. 9 tysięczna osoba podążająca na Twitterze dostaje darmową grę. <laughs> Także zapraszamy. Naprawdę warto. Gra darmowa. Piechotą nie chodzi, tak? Bo nie ma nóg i się toczy. Hy, hy, hy, hy. A to się pośmialiśmy. Zgadza, sprawy humorystyczne za sobą to chyba ktoś będzie kończył mi się wydaje. No, tak. Ktoś będzie kończył. E, to tyle na dzisiaj. Więcej e, emocji. Mimo... Mimo... Tyle na tyle. emocji. więc mocne. Tym optymistycznym akcentem. I, Miejmy I mimo nadzieję, że tym optymistycznym akcentem z konkursami i z naszą historią Będziemy się jeszcze kilkukrotnie, wielokrotnie być może przy, spotykać o w tak. przyszłości. Komentujcie oczywiście i piszcie jak wyglądała wasza historia z konsolowcem. Tak, piszcie. Jak, jak były... A jak tak. wyglądały Kiedyś ten z moim dzieciom. Chcę poznać waszą historię. O, oh, yeah. Piszcie. Będę siedział i czekał. Nie, Naprawdę, będę siedział i czekał. Lubię wasze historie. Piszcie, śmiało. konsolowic.pl No tak, nagrajmy dwa T, dwa shorty. Ha! O kurwa, no tak, wczorajsze newsy dzisiaj nasza Nowopolisa Yeah! Ej, ale robiliśmy już często tak. No dobra. No Nawet dobra. na dwa dni nagrywaliśmy chyba raz. teraz tak. no. nagraliśmy siedem podcastów, tylko że z trafem żaden z nich się nie pojawił. Właśnie, Piotrek, powiedz mi, czy ty czegoś takiego nie masz, bo jakby ja mam takie wrażenie, jakby PS3 było bardziej eleganckie, jeżeli chodzi o menu w porównaniu do Xboxa. To ze mnie kurwa chyba jaja robi, że ty w ogóle masz jakieś takie wrażenie, a niepewność. No litości. A to już, ale serio, jak grasz, to wyciskać, ja nie Ale on czy ten, a sto lat. <śmiech> ale tak z pazunem, no tak wiesz. A nie tak, że tak nie było. To musiałbym włączyć piec. Nie wiem, czy masz w domu zimno, ale wiesz. <śmiech> <laughs> yeah. Oh, my God! I win! Win absolutely! Everyone that know, We were broken people living on a loaded gun! <laughs> And, uh, <on> <laughs> And when I close my eyes tonight, <laughs> two symphonies. <laughs> Boże, czekajcie, bo mam cały regulator. Jest, muszę dołączyć słuchawki na chwilę, bo wam nie udało. Brzmi się jak ze stratyka. Nagrywa się? Sie, witamy się. was bardzo serdecznie. Nie, nie witamy was bardzo serdecznie. Dlaczego? Trzeba przywitać słuchaczy bardzo serdecznie. Filip stara się być niemiły. Też mogę gitarę wziąć. Weź się nie lansuj. No, no wiesz, czekając na ciebie 15 minut, coś trzeba robić. Pewnie takie zarzewiałe struny masz, zaraz twoja piękna koszula, którą na Facebooku widziałem się uwali. <laughs> Wówu, umiesz zagrać ten? Happy birthday? Mogę tak zrobić. Ale mi chodziło na gitarze. Nie wiem, mogę, nie wiem. A co, Mateusz nie umie? No tak średnio mu to no, idzie. O, o, Ma problemy z piecem. <laughs> nie mam go włączyć, serio? Dobra, nagrywa się. Tak, dobra. Witamy was bardzo z... Jej, ale, Ale mnie nie ma Filipa, pamiętaj, że mnie nie ma. Ja tylko tutaj jestem w roli... Ale ja wiem, ale jest... No, dobra. Sym. Przecież ja jestem najważniejszy. Tylko Filip, <ientras ainsi> proszę cię, nie mów cześć i czołem, bo to brzmi, kurwa, tak, że po prostu mam ochotę dopowiedzieć rosołem, no, to... <laughs> i kluski z no. kluski To możesz do, dorzucić. Dobra, lecimy, lecimy z tymi newsami. Eee... O Jezu, czekajcie. Siemano! Nie, kurde, nie powiem. Siemano, witamy was w nowym programie przygody żaby Kermita. Dzisiaj dowiecie się, dlaczego Monika nie lubi Kermita. Peggy1 3+, no. Kurde, co ja mam powiedzieć, żeby nie było gejowska? Witamy was bardzo serdecznie. Nie, nie witam bardzo serdecznie Ale dlaczego bardzo no, serdecznie. Żegnamy nie was bardzo serdecznie. O, właśnie, zacznij, że żegnamy was bardzo serdecznie. Ostatni nie. odcinek shortcastu konsolowiec się, się, się zwija do widzenia. Idziemy na poligamie. <laughs> <laughs> ale to, ale rozumiem, że to atak samobójczy, bo ja innego wyjścia nie widzę. A -a -a. Mm. Wziąłem zdecydowanie za dużo sorbetu troskawkowego i złapałem brain freeza. Ja pamiętam, jak ściągnąłem sobie usługę na WeVote, We e, gdzie miałem do wyboru na przykład wchodzę, e, wchodzę do tej usługi, a tam no, na przykład mam wie. pytanie, lubisz hamburgery czy wolisz cheeseburgery? I, I wybierasz. I wy... Lubię cheeseburgery, no bo jest zawsze więcej tego, tak? No. no. A ja hamburgery lubię? To... Ja wolę na przykład, no nie wiem, ja zawsze biorę cheeseburgery, dlatego że płacę tyle samo, ile za hamburgera mam więcej. Najlepsze są pikantne cheeseburgery. Wsz, wszystkie są dobre rzeczy, normalnie sprzed kilku miesięcy. Ja wolę, ja wolę Burger Kinga, jest lepszy. A też wolę Burger, Burger Kinga, wiesz, jakoś Trzeba tak... takie nie... coś w mieście. A dobra, Tomek nagrywasz, to wrzucimy sobie off-topa. No ja nagrywam dzisiejszy cały czas. Dzisiejszy shortcast będzie o kanapkach. Spoko. Możemy taki temat rzucić na następny podcast główny. Myślę, że Kali się za... <laughs> tak jedzenie za gracza. To, co jemy przed, przed graniem, przed konsolą, tak? Nie, co jemy to... przed, a po, po i w trakcie. Dzisiaj pobiłem mój rekord w jedzeniu i zjadłem 12 kanapek. Ogarniacie to. A ja dzisiaj zjadłem To wszystko się wyjaśniło w takim razie, bo ja zamówiłem sobie pizzę, zjadłem dwa kawałki, a resztę już do tej pory. A ja zjadłem hmm. półmetrową pizzę z kolegą. No to z kolego to się nie liczy. Wtedy no. kurwa na koopie grasz, ty Ja z Krzysztofem i biszem i Krzysztofem Diablo w darczykiem Fuck yeah! Tak, no, a ktoś no, napisze, no, że to wyglądasz. <laughs> ktoś ci napisze, że wyglądasz starszej Jodibisza. Ej, ale to zrobiło mi się strasznie smutno. To jak, wiesz, <laughs> no nie czytałeś książki, jak wyglądasz dobrze po 40, no to masz prawo. To powinna być lektura szkolna moim zdaniem. Ale ja nie rozumiem trochę tekstów ludzi. Pomagałeś mu się uczyć do matury. Moja mama na przykład studiowała razem z nim i pomagała mu w pracę magisterską robić. Więc. Wow, wow, wow, chwila. Twoja mama z biszem? Nie, sorry. Ona pomagała z, jej, z jego ojcem. Pracowała na uczelni i pomagała robić mu... To pracę magisterską. Ale tak. to nie zmienia postaci, rzeczy, że, że ty masz jakieś chody tam teraz. Weź go zaproś do podcastu. Powiedz, że dzięki twojej starszej jest magistrem i teraz już się nie wykiwa. Nie, nie, nie. Nie ma opcji. po Ma zobowiązania, nie? Musi spłacić dług. Tylko, tylko jeszcze muszę zdobyć do niego numer, to spoko. My. Sprawdź się matki. Może ma. Wątpię, no, żeby po tylu latach miała. No. Ale zadzw zadzwonisz do niego i powiesz, my nie zapominamy. Będzie musiał przyjść, no po prostu. Ja już mogę na puderka, bo już jestem z Krzysztofem biszem, To już wyślę im zdjęcie. Tak, Krzysztof Bisz fotografuje się ze zwykłymi ludźmi, albo z, był widziany w towarzystwie graczy. Gwiazda portalu kozrowiec.pl była widziana z Krzysztofem Biszem. Czy to coś znaczy? <garthyly> Czy gra w to padałek? <gathan eles> <g enthusias Excellent music> do do Halo. Tak wróciłeś i zaczęło szumieć. No to nikt do mnie przyszedł. Halocha. Halo, he. Dobra. Co? halo, kurwa, nie, nie nienawidzę halo, <laughs> kurwa. szybciej, szybciej nagrywamy, no, już, uh, siema, okay. no, siema, <laughs> mogę już, no, siema, co tam, <laughs> jak życie, wiesz, że batonem? weźcie go, ale weź, bo trzeszysz tym batonem, czy coś, nie wiem, polski. ty, mój kominiarze, kiedy idę na rapotę, śpiewam do maczety, <laughs> patrz, patrz, robisz pagat! Ale ja najbardziej lubię z jego teledysku, kiedy on rzuca się na worek treningowy i przez dwie no i sekundy ma go. taką rozkminę. Nie, on na worek treningowy i zabija go. Powinni taką stronę to, na Facebooku że... zrobić ze zniczem, wiesz, że... Worek Jeszcze to, fajny jest ten ziom, który za nim rapuje cały czas. Ten mały, który skacze. Każdy, każdy, każdy polski szanujący się raper takiego przy ma ma tam... Mój rap był dobry. Jak się, jak się nazywa ten z firmy, ten Apopek, on też ma tam kilku takich przedupasów, bo nie jest duży, to tak w zależności od, od wielkości chyba jest. 100%, firma prosto, na 100%, w górę ręce na 100%. Resolucja miadaj pan dołu. O, cytuję, znaczy nie cytuję. Myślicie, że nie mamy przekazu, bo takie są nasze teksty. Tak naprawdę mamy przekaz, tylko tego nie widzicie, musicie zobaczyć. To w naszych tekstach mamy przekaz dla wszystkich prawdziwych JP. JP. Na 100%. Opcjonalnie nawet 200%. They see me rolling They hate in Coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, coś A to konsolowiec! Konsolowiec, Dobra, panowie, ja lecę. Tak więc do usłyszenia Śniadanie masz lodówcy, cześć. No, śmiech. A Wcale nie ma się dania troll Aaaah! Trollface!